Słuchajcie, jesteśmy ponownie na znanym już z 40 odcinka Konstancin Magicznej w terenie Fabryki Papierów Konstancinie Jeziornie Jeziornej. nie wiem kiedy będziecie tego słuchali no ale w każdym razie jest piątek. noc przesilenia w najbliższy piątek nie? bo jest już inny odcinek zaplanowany jest noc przesilenia godzina no, jak nie będziesz miał co innego wrzucić to to wrzucisz. tak to jest też odcinek awaryjny ten nie będzie się nazywał dziady z lasu tylko dziady z fabryki albo coś takiego z fabryki snów tak Oprócz tego jesteśmy Boże, tutaj między innymi z z, tego okazji, no dobra, z tej okazji, no dobra, że Tomek dobra. ma urodziny, tak? Które? Osiemnasta. Te właściwe. Tak się tak w ogóle, bo witam. A teraz jest ochrona danych osobowych. Dobrze, no więc nie przedstawić. Nagrywamy, kontynuujemy? Możemy kontynuować, kolega Tomek zmaga się, znaczy Jarek zmaga się z bateriami do aparatu. Dzisiaj się podzieliliśmy, ja obsługuję nagrywanie dźwięku, a on obsługuje rejestrację obrazu. W tym wypadku są to zdjęcia. Tomas robi dobre wrażenie. Tomasz zawsze robi dobre wrażenie. Na przykład jak robiliśmy pizzę, to zawsze wychodził ustawić playlistę w momencie jak trzeba było na przykład zmywać. Nie? No powiedz nie że nigdy, tak nigdy nie, nie było. Zmywałem. Nie. Nie, nie, nigdy nie zmywałeś. Ja nigdy nie zmywałem, bo nie trzeba było. Ja też nie zawsze trzeba było zmywać. Może z raz, nie wiem, ale nie wydaje mi się. Pokroić jak trzeba było, to też Martwego. Jak trzeba było pokroić, to kroiłem, a on uciekał. No ten, nie, ten, nie, ten, nie przyznaję się. Oczywiście, że uciekały. Coś ten. No stary, no nie mam opcji. Ten, ten odcinek podcastu to yy, będzie od lat 18, coś czuję. Tak jakby dziady z lasu nie były. Więc jak ktoś ma mniej, to z, yy, zatkajcie uszy, naciśnijcie stąd w magnetofonie, jak fisch śpiewa. Bo to Mówiłeś tylko kawę magnetofonie, powtarzasz się. <laughs> Ale tego nie umiem. Cię stop w magnetofonie, mówiłeś w dziadach z lasu. Tak? No co? Kiedy to? No było? sam tekst leciał. Lubię. <śślad> nie no, leciał. Robisz te zdjęcia? Tak. No to rób. Czekaj dalej. Kontynuujemy. To samo co na sam Co ciekawego mam jak to powiedzieć? Co cię gnębi. To samo co tydzień temu. Teraz uwaga, będzie koncert na trawie. Ta będzie. <ślad> Graj. Miliony ludzi. Zyskają. Czy ja mam grać? No co, to nie wyjdzie mi bez próby generalnej? Zobacz. Ja nie, przyznam się szczerze, że nie umiem grać. Zostałem zmuszony. Nieprawda? Sam się za to zabrał? No, Nawet no. raz mu coś tam udało się pisknąć? Nawet no, z chwilę, no, ale to była jakaś totalna, wiesz... Totalny fart. Ale nie musisz potrącać mikrofonu. Mis yy, za te dźwięki nie Teraz za zniszczenie Imienia! <śmiech> Dobrego imienia za, za zniszczenie dyktafonu potrącą ci z pensji <śmiech> Psa <śmiech> Wiem kiedy będzie koniec świata Kiedy będzie dym Kiedy będzie koniec świata <śmiech> Weźmy się kieraki jedna <śmiech> Mam wrażenie, że ten odcinek kapoka będzie również oznaczony A hasłem, lecą bluzgi wszystko. bardzo. Wszystkie brzydkie słowa pikaniem. do nas pikaniem. do fotografii, to e, byłoby tak, tak jak w tym starym dowcipie, nie wiem czy pomyślcie. No, po... Dwie starsze panie no popłynęły w rejs, czekaj wchodzą, mówię suchara. Chodząc na łódkę, każdy powinien kapok założyć się. Kaftan. Bezpieczeństwa, mówię suchara. Dwie starsze panie popłynęły w rejs życia dookoła świata bardzo i są na, na statku. I proszą marynarze, by powiedziały im jakiś dowcip, bo czas im się dłuży. On mówi, ale ja znam tylko takie nieprzyzwoite dowcipy i mnóstwo brzydkich słów w nich jest. No to stare panie mówią, dobrze, to tam no, nie ma sprawy, jak będzie miało być brzydkie słowo. Pan powie, mm. No więc marynarz tak spojrzał mi, dobrze, to to opowiadam. Mówi, mm, mm, mm, mm, mm, dupa. A marynarz kwat. Może kocha. Od najmłodszych lat. Mówiłem, no że to będzie słuchara. Ja, Łamewo! Leć daleko z tobą. Nie wiem, czy pamiętacie w czasach, kiedy. Ale zaprzedaliśmy... co z tym kawałem? No, Już to było płęta. No to nawet nie usłyszałem. Bo nie słuchałem. W czasach, kiedy. Bardzo chcieliśmy nagrywać dźwięk z różnego typu naszych posiadówek. Impresy, melanży i to, i reszty nie strąć aparatu do kanału. także. Nagrywaliśmy na telefonach komórkowych, ale tu chodziła straszna no bitwa, nie było słychać, nikt nie wiedział o co chodzi. W czasach, kiedy Mówię, rozpoczęła się zjeżdżą. druga dekada XXI wieku, my, wyposażeni w japoński sprzęt elektroniczny, nie wiem czy słyszycie w tle żaby, a ja teraz na odsłuchu słyszę, jesteśmy w stanie spełniać marzenia. O tym, że chcielibyśmy kiedyś zatrzymać tę chwilę i słuchać swoich głosów w kółko. Widzę, że wreszcie wrzuciłeś na luz. Więc masz urodziny, no to trzeba było trochę. A co, byłem spięty? Byłeś spięty, trzeba było zluzować kudla. Masz niepowtarzalną okazję, aby się unieśmiertelnić słuchacie prawdopodobnie tym koło setki osób, ale Ten... to już jest audiencja miliony Polaków w kraju i kilka tysięcy Polonii za granicą <gulka> milionów stali. Chicago drugie polskie miasto na świecie, co? przy odbiornika. <gulka> poszło, nie powinien sobie wyłączyć dźwięk o, no, znowu włą... kurde bo tu nie ma już miga. Nie, mogłem bym. No ale właśnie, bym ale robią. zapomniałem wyłączyć. I teraz obowiązkowa chwila z żabą. W związku z tym, że jesteśmy w Konstancinie, chciałbym podtrzymać ten pomysł na robienie odcinków tematycznych. Może byś skłonny podzielić się. A słyszać, ja w związku z tym, że jesteśmy samotni... Ja nie jestem samotny, Ogoszamy, mam żonę nie, i dwójkę dzieci. Na, nabór na casting. Jarek też nie jest samotny. Ten... kody niedawno też nie, nie, wiem, czy wziął sobie do serca naszą radę z poprzedniego odcinka, czy tak go po prostu naszło. Chciałbym, żebyś ja, podzielił się ze e, jak słuchaczami. Jak byliśmy ja raz nad morzem, to też co powiedziałem? Wiele rzeczy mówiłeś. Skąd mam teraz wiedzieć, by co ty powiedziałeś? Co no powiedziałeś. Mogę, to jest tak. powiem, pamiętam. A propos kobiety, że sobie znajdę taką, która by kumała taki klimat, nie? A więc co z tym ulubionym miejscem? Więcej zdjęć tego samego, <grym> Chciałem, że jakieś zoomowa nie My to coś będzie jakaś tu rozmaicenie. Tam nie ma ulubionych miejsc. Nie? Jakieś ma. Nie no, gdzieś ją zabrał, mm. czyli tak? pewnie ma, nie? Jakie jest to ulubione miejsce, które, które powinien zobaczyć każdy według Ciebie? Moje ulubione miejsce, jak się jedzie z obór w stronę gasów tym asfaltem prosto i się skręca na goździe, kawałek pojedziesz tą drogą i stoisz na środku i masz panoramę, panoramę Warszawy. No a takie bardziej w mieście? Tak, to niedawno. Kto? Bonita! E, dla tych, którzy nie wiedzą Boni, to jest pizzeria w Jeziornie, była. na Jeziornie. Była. No była. była. A co się z nią stało? Zlikwidowali, I bo... bank podobno ma być, ale to już stara i nie wiadomo czy to... Ale banków gra... to jest tak, Nordea na warszawskiej jest bank, jest na Piłsudskiego jest 7. bank, na Wilanowskiej jest bank, no ile może być? Na warszawskiej jest bank nowy w Klarysewie przecież. A na A, warszawskiej no jest jeszcze... to, ten, no. ten, jak ten twój się nazywa, No ja nigdy nie pamiętam. TBH? No. Później na Jeziornie jest Millennium i ten, Lukas. No. no. Na Grapie jest 3-4, tak? Na no, Grapie jest PKO, SA i BP. No, i dalej WBK jest jeszcze jakiś jest taki i jeszcze jakiś ten... bank spółdzielczy dawny. Jest bank spółdzielczy. No, ale to jest przy... jest WBK. WBK ten w tym nowym no. budynku, takim z Co no. na zielono się świeciło Gdzie do... W Malborku? <grym> Nie wiem, czy wiecie, jest budynek w na który mówi się Malbork, ze względu na to, że ma charakterystyczne elementy architektury konstancińskiej, czyli wieże. I balkony z stralkami. Hmm. Znaczy nie, balkony z stralkami ma co innego. Wierzę w Boga. <laughs> to tu kurwa zdjęcie jednej rzeczy robisz przez pół godzinę. No jeśli ma być... go Robi całą serię. O, wlazłeś I... w, I... w obieki. Jeśli, jeśli ma być to dobre zdjęcie, to tak. Jarek się czuję jak artysta. Plastyk. <laughs> Dentysta, sadysta. Kurwa, no jakoś nie ten. Chyba się nie poczuję jak plastyk. E, odkąd tu przyszliśmy, macasz tym kijem dno w tym kanale. O co chodzi? No tak, wiesz co? Fajnie by było sobie tam pochodzić. W tym kanale? No. To weź wodery od bo, ojca, co za problem. Ale wiesz co, dlatego jest, by było fajnie, bo tutaj jest beton na dnie, nie? Bo to jest przemysłowy. No tak, i wiesz co, i nie stałbyś w, w, w moczu po kostki. Ty, to tylko, są ścieki z fabryki tylko... papieru, tu nie ma moczu. Tylko ty to masz... Hmm. Czekaj, nie, Zobacz, zapomniałem to, chyba. Sobie, no. Taki ten, widzisz? Kawał rzęsy. No. Zobacz, płynie. I żaba. Ostatnio tutaj jest dużo żab. Ale nie, uciekła, widziałem przecież. No bo jak szczurhasz kijem w wodę, to też byś uciekł na jej miejsce. Papież Mówiłem, niech po plecaku. Nie Duży są żaby, bo wtedy jak zapada cisza w eterze... To mm, słuchacze Eterne, mają jednak Eterne, coś nie do nie jak e, no oceniłbyś swoje doświadczenia? Teraz po pierwszej sesji tak e, kiedy nagrywałeś, odsłuchiwałeś? Nie powiem, że wrażenia są pozytywne. Nie, dźwięk y, 6 z plusem Wykonanie 6 z plusem Zdjęcia dwa na szynach I tyle w tym, to wszystko w temacie się. Czy Cię widziałbyś przekazał? siebie jako człowiek który regularnie występuje w, w internecie przed milionami słuchaczy przysłowiowymi, Ty, w moje... roli człowieka, który właśnie daje głos, dupy. Moje... Po moim, trupie, tym moje gałę nie widział jeszcze takiej publiki. No bo, jest coś takiego w podcastingu, że jak w każdej takiej niszowej zabawie, że ma się pewne poczucie apostolstwa pewnej misji e, i próbuje się ludzi zaznajamiać z tym oswajać, Dwiowym. namawiać żeby zostali słuchaczami kiedy ktoś zostanie słuchaczem to bardzo często zostaje Dwiowym. też nadawcą generalnie rzecz biorąc no, w moim przypadku tak tak było kiedy zacząłem słuchać Swinga, pomyślałem sobie, ja też mogę zrobić coś takiego i zacząłem nagrywać P180. Kiedy P180 się zamknęło, pomyślałem, że chciałbym też mówić o innych rzeczach. Do siebie. Czy nie korci cię teraz po takiej krótkiej sesji z mikrofonem w ręku, z odsłuchem z całą resztą, po odsłuchaniu tego co nagrałeś, żeby częściej istnieć w ten sposób. To jest w jakiś sposób zostawianie siebie dla potomności, tak jak mhm. zdjęcia i cała reszta. To z internetu nie zniknie, bo rzeczy z internetu no ale nie znikają. Myślisz, że te zdjęcia gdyby nie wrzucone w internet by przetrwały? Nie sądzę. Nie, ale dzięki temu są wrzucone w internet, ma do nich dostęp każdy. Mhm. I jest mnóstwo ludzi, których takie rzeczy interesują. A rzeczy w internecie nie giną? Nie strony znikają, jakieś takie typy rzeczy, mm -hmm. ale są mirrory, kopie, cała reszta. Pomyśl sobie, jak ludzie będą patrzeć na zdjęcia, które zrobiliśmy w 2004 roku, na przykład za 15 lat. Aha. Dla nich to będzie taka prehistoria, tak dla nas, na przykład, nie wiem, znalazłbyś zdjęcia jeziorne. No tak, wiesz, to jest w jak... PS, 70 tak to jak... lat 70-tych. To, nawet opcja, do, do to jest strony. opcja w tym stylu, jak wejdziesz na tą stronę, gdzie są... OSP Jeziorna i są... Widziałeś galeria zdjęć jeziora z lat 50, tak. nie? To ktoś za 50 lat będzie oglądał te zdjęcia i będą patrzyli w ten sposób, jak my patrzymy, na tamte. I w ten sam no. sposób będą odsłuchiwać stare podcasty. Będzie jakaś no. grupa naukowców, na przykład jeden z nich. To jest za 50 lat w wpisze, wpisze ręcie komarów. No, ale nie, rękę. słuchaj ten za 50 lat ktoś pisze w Google'ach coś z Konstancin zdjęcia i na przykład znajdzie nagle jakieś zdjęcia umieszczone przez Ciebie 50 lat wcześniej, nie? To jest słaba opcja. Mhm. Mówię. Ktoś dostanie jednoosobowy zespół na obsługiwanie hmm. takiego podcastu jak nasz. I ktoś znajdzie spojrzy spółka? na te zdjęcia i na przykład sobie tak pomyśli, że tych ludzi na tych zdjęciach już nie ma. Albo pomyśli sobie, 50 lat temu, więc oni mieli 30 parę lat wtedy, no to mają około 80. Znajdźmy ich, godajmy mhm. z nimi, co oni robią teraz, do czego doszli w życiu, e, jak świat się dla nich obrócił. No. I czujesz, siedzisz sobie i nagle wpada ci jakaś ekipa tutaj, tam, dzień dobry, coś, kurwa, rejestratory 500D. No. Ale zobacz, jak na przykład patrzysz teraz na stare osoby, widzisz jakiegoś dziadka. To taki dziadek mógł siedzieć w takim miejscu jak my 30 lat temu i wydawało mu się, że wiecznie będzie młody i będzie w takich miejscach. Nie? Tak. No. A teraz jest starym dziadkiem siedzącym w parku na ławce i z dnia na dzień może Cię już nie być. No, no. ale siedzisz na ławce w parku i to jest przyjemnie. No jest. No. Pominasz takie czasy, pominasz akcje. Ja raz no zobaczysz, leci. 75. zdjęcie tego samego leci. Po prostu Jaro twoje zdjęcia powalają. Yy, to... to jest wszystko przeze mnie, bo powiedziałem dzisiaj ja rejestruję no. dźwięk, ty rejestrujesz obraz. No i Jarek dostał statyw, wziął aparat. Tła, to was w robienie tła się nie wczuł. Czego robienie? Tło, Bo nie, dobrego wrażenia sorry. Przepraszam. Za tło może robić zawsze każdy, bez <śmiech> większych problemów. To co, lecimy na całego? nie po spodniach nie po spodniach nie po oczach zawsze jest to samo próbowaliście nagrywać otwieranie piwa w jakiejkolwiek formie no podejrzewam, że w podcaście o piwie można Począt byłoby trafić prezy. za coś takiego A być może ktoś jeszcze mógłby się pokusić Krzyszman na przykład, bo mapetów nie podejrzewam bez urazy no dobra no, skwary jeszcze skwary. zapodawało akcje takie, w których spożywanie e, trunków to wysokoprocentowych miało miejsce. Natomiast to jak mówiłem nie przypominam sobie, żeby ktoś rejestrował otwieranie browara. Ale słuchajcie. Hamburg był Hamy ale no. nie tak naprawdę ciekawe jaka jest historia tej nazwy. Kto to wymyślił, że się to przyjęło, nie? Ja Dlaczego, że czytelników, poczekaj. No tak, ale. To że jak kiedyś że Hamburg, ale to jest dawno, jak dawno, dawno temu. Ale my tam dawno, dawno, dawno, temu. My tam dawno, dawno temu. Ale ten skrót ktoś sobie jakoś wymyślił podpiął, że Hamburg to będą Chamy No ale przez CH jest pisany, nie? Hamburg. Tak, ale skąd no tak, się wziął na przykład Argentyna na... Nie, no ale pamiętam mu w... wujka, wujka Andrzeja yy, imieniny, nie? Kiedyś tam dawno temu i ha, wstępniak Burki. właśnie to powieść, że Hamburg od tego, że i Burki. A on przecież całe życie na Hamburgu pracował, nie? WZP, no to chyba zna tam te klimaty. No, ale chodzi mi o analizę powstania nazwy Hamburg. No być może jest taka. Co? Ktoś siedział tak jak my i sobie połączył Ej, tak. nagle hamę i burki i wyszedł Hamburg? No ale tak, wiesz no, dlaczego Ale teraz o tym, to. że taka nazwa istnieje, mówią o tym tysiące ludzi No na oście no, nawet było napisane przecież tym, yy, co obok na prąbie szedł, nie? Co no. wbijaliśmy się na górę. Nie, co jakby, był tam... Hamburg napisany tak, no, Jak z tego no drogowego sesja. patrzyłeś, to Aha, widziałeś no, na nim no. Hamburg, nie? <laughs> memu przyrodzie. Wiesz dlaczego mnóstwo ludzi zaczęło mówić na to zwężenie checkpoint charlie. Gdzie ja to podłapałem córe. od chłopaków. Z... A teraz co jest tak? Tam tak. Sunder. Skys Under. Skysu. Coś ten, ten gaz? <głos> ludzi no, Skys... o tym mówiło. I tak nazywało to tak. miejsce. No i internet rozpro... rozpropagował mem dalej. Próbowałem. To jak tak musi się wypowiedzieć to nagle milknie. To nie jest tak że musi. Ma niepowtarzalną okazję. nie. przyliście motor motoru. my tędy w zimę łaziliśmy tutaj przecież koło tego no. buru, nie? Było zamarznięte. A teraz, a teraz takie haszcze, były zamarznięte takie haszcze, że byś tam nie wiem. Chyba musiał chodzić po wodzie, żeby się utrzymać. No ale 100 metrów dalej stąd jest brama, wyszlibyśmy za oczyszczalnią. No, tam jest no, tak. droga. My mielibyśmy prosto do domu, jeszcze, jeszcze można. byśmy byli na Wojska Polskiego. Hmm. Nie, Jeszcze yy, opcja na następny wypad, że idziemy tam od Hamburga, Aha. tu z łysem się wbijaliśmy. No, ja. nie? I jest ta brama tam jak się jedzie na Habdzi i w lewo, nie? Między, między jednym jeziorem a drugim. Tam się wbijasz, Marzeń, ale suche, jak jest dziura ten, jak w siatce i wbijasz się na to wysypisko tu wyszli i widzisz, teraz... widzisz ten staw no. jak jedziesz na, ha, na habdzin A to jest rzut kamieniem przecież stąd, nie? I widzisz go, wiesz, z góry, byśmy, sobie w dole, byśmy wyszli zbiory. przez tamtą bramę i byśmy zaraz, zaraz tam byli na tej e. górce, no... Ale tak jak guma mówi, gdybyśmy tu wyszli przez bramę i poszli przez wysypisko... Wyszli przy kapliczce i przy kościele, i my z gumą idziemy prosto, jesteśmy na Graposkiej normalnie, nie? Są no. drogą, skąd to nie Graposka? Nie ma takiej ulicy. <śmiech> nie ulica. Bo Grapa. Ale Graposka sugeruje jednak ulicę. Grapa. Sezonkową. No sugeruje, ale nie jest, no. To jest dzielnica Graposka. Ale fajna by była opcja, jakby miałbyś takie, takie, wiesz, taki dyktafon bezpośrednio z jakąś stacją radiową i normalnie na żywo leci. I, <grych> wiecie, uh -huh. wieczorne słuchowisko. Po Gdybym po prostu, miał nie? tu internet, to moglibyśmy tak zrobić, ale nie mam internetu. Uh -huh. Wieczorne cieciowisko? <grych> <grych> Audycja <grych> dla ochroniarzy. Wy czorne Dedykowana wszystkim okromiarzem. Nawet, nawet jej królewskiej mości. Archaniołowi czarne cieciowisko Święty Piotr Święty Jan Ściciel. Nie po musi. Czicią. Jezus. Dobra, już teraz wiem, że tego nie puścimy. Nie no, mówię, Na trzeba, trzeba rozesłać linka i tyle, nie? Tylko dla, jak ktoś będzie chciał odsłuchać, to napisze kim jest, jak, przy... się, jak się nazywa, ile ma lat i ty mu linka. Wyślij linka przez kimś z osiedla. Znajomym. Weź wstań. Z osiedla zamkniętego. Kto ma wstać? Tomasz, bo się złożył od śmiechu. <śmiech> nie, ale... Dzisiaj są moje urodziny, ludzie. Aż dzisiaj Cicho w... będzie przemowa. Nie, ale w ogóle dzisiaj tego nie odczułem, wiesz? No po co? Jesteśmy w tym wieku, że obchodzi się raczej imieniny. Już taki wiek, że się imieniny obchodzi. no to jutro mam imieniny. Jak to jutro? No bo ja imieniny się obchodzi dzień, e, zaraz po urodzinach. No, nie no, najbliższy termin, urodzina. A jutro urodziny. jest Tomasza. Tak? No. Nieprawda, w przeciwnej połowie roku niż urodziny. Nie, ja, ja słyszałem wersję, że pierwsza. Najbliższa nie, pierwsze po imieniny urodzinach. po urodzinach. To ja jestem obznajomiony z wersją, że pół roku, to znaczy drugie półrocze od urodzin. Jak no masz, dobra, na no, przykład w roku to obchodzisz w drzwi. A na przykład co, wybiery, wybiera stary mieszka w, w Katowicach. I tam na przykład w tamtym rejonie oni w ogóle czegoś takiego nie znają jak imieniny, nie? Tam się przez całe życie urodziny obchodzi, tam nikt. Nikt nie wyznacza sobie imienin. Imienin się nie wyznacza, imieniny są z kalendarza. No tak, no ale tam nie obchodzą imieni, tam, dla nich to nie istnieje. Zawsze od... Nawet jak masz nie wiadomo ile lat, to obchodzisz urodziny. Taka miejscowa tradycja, nie? Nowa Świecka. Mm. No ale co, no i... I co to zmienia, że są twoje urodziny? Nic. Nic. I co Bartek robiłeś swoje? W tym roku? Szaną świętowałem i z dziećmi. W domu? Potem Przy winku, Grylland. Z telewizorem? Nocy, no, siedzieliśmy trunki. Mhm. No, no, nie, do mojego pochodzenia. Jak który zresztą był? Zakupiony na targu. Nie no, tak, tylko ten. Tak się pytam z ciekawości. No co, no wstaniesz, kurwa, jutro. No. I dzień jak codzień, no no, co dzień. musisz się ogarnąć, jechać do roboty, A. przyjeżdżasz z roboty, no i jedyny plus, że jest długi weekend, tak? Aha. Ale rano będzie dzień jak co dzień. No. Dokładnie. I nic to nie zmieni, że nagle ukończyłeś 32 lata, bo kurwa nikt ci za to, które mi roczne nie da, nie? Ani dyplomy. No, ani kopa w tyłek, tym bardziej. Ale siedzisz tutaj. Hmm? Hm? No coś tam słychać, nie? Okej. Okay. No nie? Co? Nie jest, okej? Okay? Tylko ty, jest. Bar, ty Bartek jesteś w wieku... Poborowym. Y ...chrystusowym. Czy tam Jezusowym. Jak zwał? Tak zwał. powiem, umrzesz i zmartwisz. Stanie po poprzednio. Nie poczuwam <grym> się, <grym> się, <grym> się jakoś do bycia Chrystusa. <grym> Za <grym się> grubo trochę. <grym się> Dobra, koniec. <grym się> Będzie tego.